W katalogu poznańskiej hodowli roślin widzę już od pierwszej strony aż do ostatniej rośliny każdemu rolnikowi przydatne. Pierwsza strona Nomen Omen to rośliny poplonowe wśród strączkowych, groch, łubin. To dosyć takie na czasie uprawy, bo przecież i do programów rolnośrodowiskowych jako poplon to można zastosować. Czym szczególnie chciałby się Pan pochwalić? Którą z tych odmian? Oczywiście mamy bardzo duży wybór zarówno w łubinach żółtych, jak i w łubinach wąskolistnych. To są bardzo modne rośliny ze względu na na modne zazielenienie i poplony i dopłaty, które w związku z tym rolnicy otrzymują. No i oczywiście obowiązek prowadzenia tzw. programu Greening, czyli zazielenienia na obszarze Polski i całej Unii Europejskiej, to jest prawda. My mamy bardzo dobre odmiany Ubinu Żółtego, odmiana Mister, która już od, jest znana od 10 lat, nie tylko w Polsce, ale w krajach Unii Europejskiej, w krajach Europy. Następne odmiany, młodsze odmiany jak Baryt czy Bursztyn, to są młodsi bracia, tak mógłbym powiedzieć, Mistera i też bardzo bym polecał te odmiany uprawiać. Są to odmiany słodkie oczywiście, w plonie głównym powinny być wysiewane, jak najbardziej mogą być siane w sierpniu jako poplony. U Bilwą Skolistny jedyny gorzką odmianę jaką mamy to jest karo odmiana, szczególnie na poplony to nie nadaje się na skarmianie ze względu na wysoką ilość tam, tam substancji goryczkowych. Pozostałe sonet, kurant, tango to są, to są słodkie oczywiście, wąskolistne, mniej podatne na traknozę, jeżeli łubiny żółte, idealnie nadają się do skarmienia jako pasza dla zwierząt, niemniej jednak też mają takie swoje właściwości glebotwórcze, zostawiają dużo punktnicy, różnej biomasy w glebie i też przy tych na, du na dużej produkcji zbóż, i kukurydzy, czasami do 80% w niektórych województwach w kraju to są rośliny, które powinny się bezwzględnie znaleźć w każdym gospodarstwie do uprawy. Jednak główną uprawą no, będzie wiadomo, czy to pszenica, czy to rzepak. W końcu nie samym poplonem Jak człowiek żyje. W pszenicach mamy trzy bardzo dobre odmiany. To są polskie odmiany, wyhodowane przez poznańską hodowlę roślin. Bez domieszki krwi obcych innych państw, że tak powiem, czy innych hodowli. Odmiana legenda, która jest starszą odmianą, ale znana w Polsce z wysokiej brozoodporności w roku 2012, nie wymarzła nigdzie w Polsce jest, jest idealna na późne zasiewy po burakach i po ziemniakach, po kukurydzy do końca listopada z powodzeniem można ją zasiać jest no, zwłaszcza jak mamy odmianą. takie zimy jakie mamy no to już w ogóle trudno powiedzieć kiedy zaczyna się ta zima no, dokładnie, i niedługo dokładnie, zima w grudniu będziemy się. w ubiegłym roku też pewnie koniec listopada, początek grudnia to było normalne i, i, i, bez, i bez, bez zimy, także rolnicy wiem, że uprawiali stąd też pewnie większa ilość areów w sumie w Polsce jest zasiana pszenic, prawda? Druga odmiana ja bym bardzo ją polecał, to jest odmiana w klasie E elitarna, jedyna polska odmiana w tej klasie. Jest to odmiana nowa, dwa lata funkcjonuje na rynku, średnio niska wysokość tej odmiany charakteryzuje się bardzo wysokimi takimi właściwościami mąki do wypieków, do piekarnictwa się idealnie nadaje i stąd te klasa E, bo tak to jest klasyfikowana też poprzez Unię Europejską i nasz polski coboru tam są właściwości różne piekarnicze i jest. w zeszłym roku miała idealne, idealne parametry wysokie białko, 14% w Polsce liczby opadania, polecam tą odmianę. Bo tutaj też to jest odmiana średnio wysoka natomiast jest tendencja od szeregu lat, żeby uprawiać odmiany niskie, a jeśli nie są to odmiany niskie, to żeby je skracać, no to jest oczywiste, że tak, względem na tak, wyleganie tak, chociażby tak, tak, tak. to skracanie bardzo się przydaje, czyli tutaj ona sama z siebie na tyle wyrośnie, że jednak trzeba nie trzeba wszystkie odmiany trochę w Polsce skracać. Raz czy dwa razy maksimum. Ja myślę, że, że, że to, co oglądamy czasami na polach, to na pewno jest skracane. Rzadko, która odmiana rzeczywiście jest bardzo niska. Niemniej jednak. Słoma uważam też jest potrzebna, bo to jest jakiś taki element organiczny w glebie i, i można też czasami sprzedać dobrze słomę, jakiś dodatkowy, na dodatkowy biznes na pelety czy, czy, czy do produkcji pieczarek, no nie wiem, to jakby produkt uboczny też, do, oprócz, oprócz ziarna przecież, prawda? Także to są te dwie odmiany pszenicy, mamy też jęczmień o zimy kobus, też jest nowość, jest to pastewna odmiana tradycyjna na zakwaszone gleby, zalecane raczej do intensywnej uprawy. No, zapraszamy do współpracy, do, do, do kontaktu z poznańską do i, i chętnie podpowiemy rolnikom, gdzie można kupić, w których gospodarstwach i firmach nasiennych nasz materiał nasiemny, naszych odmian. A na koniec posiejmy w naszej rozmowie jako poplon facelię, bo tutaj poplony i rośliny zielne chyba będą przeżywały swój tak. renesans. Odmiana Anabela facelia jest miododajną rośliną. Jest bardzo miododajną. Bardzo... A pamiętajmy, że miododajne, czyli sprzyjające pszczołom, czyli gwarantujące nam zwyżkę plonu rzepaku, a to już bardzo istotne dla każdego portfela. Tak jest. A oprócz tego wszyscy lubimy miód przecież, prawda? I to jest jako, jako taki element zdrowot życia naszego takiego ekologicznego. Jakby. Mamy dwie bardzo dobre odmiany facelia, faceli Anabela i Stala. One są znane w Polsce, znane w całej Europie. Sprzedaliśmy w tym roku bardzo dużo materiału bazowego. Myślę, że w kraju jest, jest około 2,5 tysiąca hektarów do kwalifikacji polowej samej faceli. I jak najbardziej polecam, to jest w pronie głównym na kwiaty, tak jak pani wspomniała, gdzie jest rośliną miododajną, ale także w poplonach w miesiącach sierpniu, na początku sierpnia rolnicy bardzo chętnie sieją, ona jest odporna na wymarzania także długo też, długo też do pierwszych takich silnych przymrozków, ona trzyma tą masę zieloną i potem oczywiście się idealnie nadaje pod zasiewy, nie wiem, późno jesiennej pszenicy, na przykład legendy.